podcastu Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą audycję. Od kilku dni w Polsce jest bardzo gorąco, zupełnie jak w Brazylii. W Brazylii właśnie skończyły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a przed każdym meczem można było posłuchać hymnów narodowych niestety nie było tam Mazurka Dąbrowskiego polska reprezentacja niestety nie brała udziału w tych mistrzostwach świata nie, nie udaje nam się ostatnio grać w piłkę nożną przegrywamy prawie każdy mecz ale być może dostaniemy się na następne mistrzostwa świata za 4 lata ale nie musimy aż tak długo czekać, żeby posłuchać Mazurka Dąbrowskiego, żeby posłuchać naszego hymnu państwowego. Dzisiejsza audycja będzie właśnie o tym, będzie właśnie o naszym hymnie. Jakiś czas temu Kiryl z Białorusi prosił mnie, żebym zrobił podcast na temat polskiego hymnu. Myślę, że to świetna okazja, żeby opowiedzieć o polskim hymnie. Oczywiście z przyjemnością opowiem wam o polskim hymnie. Hymn to oczywiście uroczysta pieśń państwowa. Hymn ma charakter patriotyczny i jest jednym z symboli narodowych. Inne symbole państwowe to oczywiście flaga i godło. Flaga polska jest biało-czerwona, a polskie godło to biały orzeł na czerwonym tle. Polski hymn to Mazurek Dąbrowskiego. Mazurek Dąbrowskiego jest oficjalnym hymnem państwowym Rzeczpospolitej Polskiej od 1927 roku Ale powstał dużo wcześniej Za chwilę opowiem Kto napisał Mazurka Dąbrowskiego I kiedy powstała ta pieśń Zanim opowiem więcej O obecnym naszym hymnie Chciałbym opowiedzieć wam o dużo starszej pieśni religijnej, która stała się hymnem Jagielonów, czyli hymnem Polski w tamtych czasach, w XV wieku. Myślę tu o Bogu Rodzicy. W XV wieku Bogu Rodzica była pieśnią religijną, ale również pieśnią wojskową. Podobno śpiewano tę pieśń przed bitwą pod Grunwaldem. Ta bitwa odbyła się 15 lipca 1410 roku i była jedną z największych bitew w okresie średniowiecza. W tym roku w Polsce 15 lipca padał deszcz, ale... 15 lipca 1410 roku było bardzo gorąco. Posłuchajcie jak brzmiała ta pieśń. Wiemy jaka była melodia, ponieważ zapisane zostały nuty tej pieśni. Jest to najstarsza pieśń religijna zapisana po polsku. Posłuchajcie. Jest napisana językiem staropolskim I nie będę dziś opowiadał wam jej słów Powiem wam tylko, że Bogu Rodzica to znaczy Matko Boga Można powiedzieć, że ta pieśń to modlitwa do Matki Boga Świetnie Ale od czasu Bogu Rodzicy minęło wiele stuleci w międzyczasie Polska utraciła niepodległość Przypomnę wam, że Polska utraciła niepodległość w 1795 roku Polacy oczywiście pragnęli walczyć o swoją ojczyznę Chcieli walczyć o Polskę Polska nie istniała, nie mogło być wojska polskiego Dlatego z inicjatywy Jana Henryka Dąbrowskiego powstały legiony polskie we Włoszech. Polskie jednostki wojskowe, polskie formacje wojskowe we Włoszech. Nazywane były legionami. Celem tych wojsk, celem legionów była oczywiście walka o niepodległość Polski. Legiony Polskie powstały w 1797 roku, czyli dwa lata po utracie niepodległości przez Polskę. I wtedy powstała również Pieśń Legionów, czyli Mazurek Dąbrowskiego na cześć Jana Henryka Dąbrowskiego, organizatora tych Legionów. Autorem słów Mazurka Dąbrowskiego Był Józef Wybicki Józef Wybicki Był przyjacielem Henryka Dąbrowskiego W czasie wizyty W obozie Legionów Józef Wybicki napisał Słowa tej pieśni Obóz Legionów to oczywiście Miejsce gdzie Mieszkali legioniści Gdzie mieszkali żołnierze i właśnie dla żołnierzy Józef Wypicki napisał tę pieśń. Nie znamy natomiast autora muzyki. Od blisko 200 lat ta zagadka nie została rozwiązana. Kiedyś sądzono, że muzykę napisał Józef Ogiński, ale nowe badania zaprzeczają temu. Najczęściej przyjmuje się czyli mówi się, że muzyka powstała na motywach melodii ludowej. Na motywach, czyli mm, użyte zostały fragmenty melodii ludowych, poprzerabiane, to znaczy na motywach. Mazurek, a raczej mazur, to dawny taniec polskiej szlachty. Stąd powstał Tytuł Mazurek Dąbrowskiego. Okay? Na motywach melodii ludowych Mazurów Ludowych powstała muzyka. Dlatego tak nazywa się ta pieśń. Mazurek Dąbrowskiego. Żołnierze Legionów, legioniści zaczęli śpiewać tę pieśń. I Mazurek Dąbrowskiego stał się bardzo popularny. Już wkrótce stał się bardzo popularny we wszystkich trzech zaborach. Był śpiewany podczas powstań narodowych. Był też śpiewany przez Polaków na emigracji. Tekst oryginalny, czyli taki, jaki napisał Józef Wybicki, został lekko zmieniony. Dziś przedstawię wam współczesną wersję tekstu taką jaką obecnie śpiewamy najczęściej podczas uroczystości państwowych śpiewamy tylko pierwszą zwrotkę pierwszą część oraz refren refren to oczywiście ta część pieśni która powtarza się Pierwsza, e, pierwsza zwrotka brzmi tak Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy Oczywiście chodzi tu o ostatni rozbiór Polski Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy Czyli Dopóki my żyjemy Dopóki Polacy żyją Do tej pory Polska jest żywa Jeszcze nie zginęła Zginąć to znaczy umrzeć Ok? Żołnierze giną na wojnie Umierają na wojnie Polska jest jeszcze żywa Jeszcze nie zginęła I dalej mamy Obca przemoc Czyli obce siły Siły nieprzyjaciela Rozumiecie? To, co nam obcy ludzie zabrali siłą, przemocą. Szablą odbierzemy. Szablą, czyli siłą, walką. Szabla to broń. Szabla służy do walki. Kiedyś rycerze walczyli na miecze, a później walczono szablami. Myślę, że teraz... Rozumiecie mniej więcej już o co chodzi W pierwszej zwrotce Mazurka Dąbrowskiego Dalej oczywiście jest refren Czyli ta część, która powtarza się kilka razy bez zmian Między kolejnymi zwrotkami jest refren I refren brzmi tak Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz. Co to znaczy marsz? Jeśli wiele osób idzie obok siebie, to jest to marsz. Ludzie maszerują, czyli idą. Zatem refren mówi marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Z ziemi włoskiej, czyli z Włoch do Polski Jak pamiętacie legiony powstały we Włoszech Dlatego żołnierze maszerują z Włoch do Polski Dalej mamy za twoim przewodem Czyli za twoim przewodnictwem, za twoim dowództwem Za dowództwem Dąbrowskiego, generała Dąbrowskiego Złączym się z narodem. Połączymy się z narodem. Połączymy się, czyli będziemy razem z narodem, z innymi Polakami. Nie będę opowiadał wam teraz dalszych zwrotek. Jeśli macie chęć, to z łatwością znajdziecie tekst Mazurka Dąbrowskiego w internecie. Powiem wam tylko, że w kolejnych zwrotkach Tekst mówi o ważnych wydarzeniach z dziejów Polski oraz o tym, co może nam pomóc w odzyskaniu niepodległości. Myślę, że jesteśmy teraz gotowi, żeby posłuchać pierwszej zwrotki i refrenu Mazurka Dąbrowskiego. Posłuchajcie. Każdy naród, Polacy są bardzo przywiązani do swojego hymnu państwowego. Na przykład przed meczami wszyscy kibice bardzo głośno śpiewają hymn państwowy. Niedawno były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polaków tam niestety nie było, ale oglądałem mecze reprezentacji Brazylii i byłem bardzo wzruszony, kiedy kibice razem z piłkarzami śpiewali hymn, nawet wtedy, gdy przestała już być grana muzyka. To było naprawdę niesamowite i byłem pod wielkim wrażeniem to oglądając. Przypominam sobie, jak kiedyś, było to chyba na Olimpiadzie w Seulu, jedna z polskich piosenkarek, Edyta Górniak, wykonała Mazurka Dąbrowskiego zrobiła to trochę na wzór amerykański, dodając wiele ozdobników i śpiewając wolniej niż, niż jesteśmy przyzwyczajeni. Polacy nie są do tego przyzwyczajeni i chyba nikomu się to nie podobało. Wiele się wtedy o tym mówiło i wiele krytyki zebrała wtedy Edyta Górniak za to wykonanie. Jeśli jesteście ciekawi, to załączam link do tego nagrania. Zwykle polski hymn jest śpiewany przez kibiców w ten sposób. Posłuchajcie. Panie i panowie, czapki z głów, wszystkie barwy wysoko, wysoko do góry i kapella po dwóch taktach z całych sił, z całej mocy śpiewamy Mazurka Dąbrowskiego. Na koniec daję wam link do oficjalnego wykonania Mazurka Dąbrowskiego. Możecie posłuchać całego hymnu. Ten link znajdziecie oczywiście na mojej stronie realpolish.pl pod podcastem o naszym hymnie państwowym. Moi drodzy, myślę, że to już wszystko o naszym hymnie państwowym o Mazurku Dąbrowskiego myślę, że teraz będziecie już lepiej rozumieli słowa będziecie również wiedzieli skąd wziął się nasz hymn i dlaczego jest taki jaki jest moi drodzy ostatnio na facebooku zapytałem wam was dlaczego uczycie się polskiego Dziękuję Wam bardzo za Wasze odpowiedzi. To dla mnie bardzo ciekawe. Eee, czytać Wasze odpowiedzi? Myślę, że i dla Was to ciekawe. Mm, przeczytam Wam kilka z tych odpowiedzi. Bendik napisał Podoba mi się brzmienie języka polskiego i będę studiować w Polsce, w Warszawie. Super! Cieszę się, Bendik. Mm. Lubow napisała Uczę się dlatego, że rok temu w Tunezji poznałam się z Polakiem Nigdy bym nie pomyślała, że będę uczyć się nowego języka Już trzy razy byłam w Polsce Bardzo lubię Polskę i kocham swojego Polaka On uczy się po rosyjsku A ja pisać, czytać i rozmawiać Dzięki tobie, Piotr, ja się staram przyzwyczaić do prawdziwego polskiego. I to w wspaniały sposób. Jesteś super nauczycielem. Dzięki, Lubow. Dzięki. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Dużo miłości. Liubow jeszcze napisała w sierpniu. Znów będzie w Polsce. Tara napisała, że uczy się języka polskiego dla Uczę się języka polskiego dla mojego chłopaka. Jest z Polski również dlatego, że to piękny język. Tinantin napisał, kilka lat temu musiałem pojechać do Polski, wtedy zacząłem uczyć się języka polskiego. Kiedy nauczyłem się trochę polskiego, podobało, spodobało mi się. Teraz dobrze rozumiem po polsku ale nie mówię dobrze. Czytam książki i oglądam filmy i mam nadzieję, że będę mówić dobrze. Kilka dni temu zaczęłam używać tę stronę. Widzę, że pan jest dobrym nauczycielem. Dzięki, Tanantin. Życzę wam miłego dnia. Super, świetnie piszesz. Yy, myślę, że jeśli będziesz dużo słuchać, na pewno szybko zaczniesz mówić, bo... Znasz bardzo wiele słów Widzę, że świetnie piszesz Myślę, że kilka miesięcy I będziesz doskonale mówić po polsku Marko Marko napisał Moja rodzina i ja mieszkamy we Wrocławiu O, doskonale Chcielibyśmy mówić płynnie po polsku I rozmawiać z innymi osobami Już lubimy Polaków Polska i Serbia są podobne Oczywiście że są podobne. Polski i serbski to podobne języki. Amanda napisała Uczę się polskiego, bo chciałabym mówić z moją rodziną w Polsce. Tak, super. Wielu, wielu z was ma rodzinę w Polsce i to doskonały powód, żeby uczyć się polskiego. Igor napisał Kilka lat temu postanowiłem przeczytać Solaris po polsku. Po Solarisie zechciałem przeczytać inne prace Lema. Potem przeczytałem Trylogię. Po Trylogii przeczytałem Faraona i Lalkę i tak dalej, i tak dalej. Muszę wam powiedzieć, że te wszystkie książki są niesamowicie grube. Brawo Igor, dużo czytasz. I dalej Igor pisze Także spotkałem w pracy dwóch Polaków i chodzimy razem na lunch i gadamy po polsku. Mm, inaczej mówiąc po prostu była możliwość i ja się uczyłem. Jestem bardzo wdzięczny Tobie, Piotr, że bezinteresownie robisz wielkie dzieło wspomagając obcych ludzi w trudnej nauce języka. Dzięki, Igor. Dziękuję Ci bardzo, bardzo mi miło słyszeć to, co mówisz Stan, co napisał Stan, dlatego uczę się, bo Polska jest ważnym krajem dla mnie Tu urodziła, urodził się mój ojciec i moja matka Brawo, świetnie Stan, że uczysz się polskiego języka swoich rodziców Oksana napisała Planujemy z mężem się przenieść do Polski Chciałabym rozumieć i rozmawiać po polsku biegle Oczywiście, jeśli przenosicie się do Polski Trzeba mówić po polsku Lukas napisał Ponieważ Fryderyk Chopin jest najlepszy <grywka> I mam doskonałego nauczyciela w Brazylii Świetnie, Lukas. Ja też lubię Chopina. Wadim, bo podoba mi się język i kultura są dla mnie bliskie i zrozumiałe. Meltem, pracuję z Polakiem i kocham mówić i uczyć się polskiego. Super. Pedro, dlatego kocham to bardzo. Ponieważ kocham to bardzo. Pewnie Język polski. Super. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za Wasze komentarze. Zapraszam Was oczywiście na Facebooka. Jest coraz więcej ludzi, którzy lubią moją stronę na Facebooku, którzy słuchają podcastów po polsku. Jeśli macie jakieś życzenia, piszcie do mnie na Facebooku. Chętnie zrobię podcasty na takie tematy, jakie zaproponujecie i również chętnie odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Moi drodzy, na dziś to już prawie wszystko. Na koniec chciałem Wam jeszcze przypomnieć, że możecie wpisywać teksty podcastów. Ostatni podcast z Artemą był bardzo długi. Trwał Chyba godzinę. Także jest jeszcze sporo tekstu do wpisania. Jeśli macie chęć, kliknijcie w link i będziecie mieli możliwość wpisania tekstu. To doskonałe ćwiczenie, myślę. Jeśli macie czas, to możecie wpisać 3-5 minut dziennie. To takie dyktando. Ćwiczenie rozumienia ze słuchu. Jeśli macie chęć, zapraszam Was bardzo serdecznie. Wszyscy, którzy subskrybujecie moje lekcje dla średnio zaawansowanych, czyli Daily Polish Listening, chcę Wam powiedzieć, że cały czas pracuję nad kolejnymi lekcjami, i w następnych pakietach będzie więcej. Książek, książek opowiedzianych w skrócie przeze mnie będą to najczęściej historyki kryminalne, bo mam od Was wiele sygnałów, że właśnie takie y, podobają Wam się najbardziej. Dlatego w trzecim, w czwartym i w kolejnych pakietach będzie coraz więcej takich. Fajnych, kryminalnych historiek. Będzie Sherlock Holmes, opowiadania amerykańskich autorów. Może uda mi się przerobić coś Agaty Christie, żeby łatwiej było można zrozumieć. Cały czas nad tym pracuję, dlatego robię rzadziej cotygodniowe podcasty. Już nie są cotygodniowe, tylko co dwa tygodnie się ukazują Niedługo będę wybierał się również na wakacje Wszyscy jedziemy Cała moja rodzina nad Polskie Morze Będziemy niedaleko Gdańska Na wyspie Sobieszewskiej To taka wyspa Bardzo blisko ujścia Wisły Nazywa się wyspa Sobieszewska Okej, okay, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Oczywiście zapraszam Was na moją stronę realpolish.pl. Zapraszam Was do słuchania moich podcastów. Możecie wracać do starszych podcastów. Zapraszam Was również na Facebooka. Jest nas coraz więcej, co mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Papa! Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.